Zdenerwowany Edek przerwał mu. Dziękuję za taką radę. To tak jak iść pod nóż. Jestem na czarnej liście u Magnificencji. Cokolwiek ktoś przeskrobie w szkole, to ona zaraz podejrzewa, że ja maczałem w tym palce, że to za moją namową. Uprzedziła się do mnie od czasu jak Tolek Kośmider robił doświadczenie chemiczne. Ten osioł? Znana historia, żałuj, że nie widziałeś. Wlał terpentynę do kwasu azotowego i mu buchnęło. Buchnęło? Syfon zmarszczył brwi. To był widok jak w filmie. Potwornym ogniem buchnęło i cała pracownia omal się nie spaliła. Jak to, Tolkowi buchnęło, a, a Dyrka do ciebie się uprzedziła? Bo on powiedział, że ja go złośliwie namówiłem do tego doświadczenia, chociaż wiedziałem, że nie ma pojęcia, jak się je robi. A nie namówiłeś go złośliwie? Ani złośliwie, ani w ogóle. Nie potrzebowałem go namawiać. On i tak musiał zgłosić się do doświadczeń. Jak to musiał? Musiał, bo przegrał. Nie rozumiem. Graliśmy w karty, nie mieliśmy forsy, więc zamiast na forsę, graliśmy na odwagę. Kto przegra, ten ma zgłosić się na lekcji chemii do doświadczeń. Czy wy jesteście normalni? Jeszcze nie słyszałem, żeby grać o takie rzeczy. Edek wzruszył ramionami. Spróbuj. To bardzo podniecające, zwłaszcza jak się jest kompletnym osłem z przedmiotu. Dosyć. Sprawa jest jasna, powiedziałem. Edziu, nie może z tym iść do Magnificencji ani do Olkuszowej. Nie ma chłopak kredytu. A ta bomba akurat pasuje im do mnie, zajęczał Edek. Nie uwierzą mi. Najwyżej pomyślą, że w ostatniej chwili strach mnie obleciał i każą mi pokazać, gdzie podłożyłem tę bombę, a ja nie będę mógł. To oni będą naciskać, a czas będzie płynął, bomba wybuchnie i będzie na mnie. A jeśli nie wybuchnie, też niedobrze. Pomyślą, że zrobiłem głupi kawał, żeby napędzić wszystkim strachu i narobić zamieszania i mieć ubaw. Tak czy owak, na mnie by się skrupiło. Dlatego przyszedłem do was. Wy umiecie rozwiązywać zagadki. Wy znajdziecie tę bombę, tak jak znaleźliście kara, ka, ka, karabele. Utarł nos niezbyt czystą chusteczką. Musicie znaleźć, bo inaczej koniec ze mną. Raczej koniec z nami, pomyślałem. Biedak przeoczył fakt, że od pewnego pamiętnego dnia kwietniowego to nie jego, lecz przede wszystkim nas. Zaszczycała Magnificencja swoją chorobliwą podejrzliwością. To my byliśmy jej oczkiem w głowie i tę bombę niewątpliwie zaksięgowałaby skwapliwie na nasz rachunek. Spojrzałem na Syfona, ale na jego twarzy nie widać było specjalnej rozterki. Wpatrywał się wciąż w pismo łagodnego terrorysty i wydawał się raczej rozbawiony. Potem poklepał po łopatkach Edka i powiedział – Zatrzymamy ten elaborat, a ty się nie przejmuj. Pobiegaj sobie po boisku, poćwicz dla odprężenia. Słyszałem, że jesteś sportowcem niegorszym od pucułki, a my spróbujemy wyświetlić sprawę. Do rozpoczęcia lekcji było jeszcze 10 minut. Zaszyliśmy się w pustej sali geograficznej, gdzie najbardziej lubiliśmy odbywać ważniejsze narady. Zapewne widok map, dalekich lądów wpływał korzystnie na rozległość naszych horyzontów myślowych. – No, i co myślisz o tym wszystkim? – zapytałem Syfona. – Humbuk odparł krótko. – Myślisz, że nie ma bomby? – Pic, kłamstwo, fałszywa wiadomość. O 11 ma być sprawdzian z matmy Ktoś się tego strasznie boi Więc puścił tę bajeczkę o bombie Żeby ewakuowano szkołę I żeby nie było sprawdzianu Proste? Jak włos mongoła, odrzekłem Chyba masz 99,5% racji Ale, ale co? Ale nie można siedzieć Z założonymi rękoma Sprawa nie jest załatwiona Ten terrorysta może Wygłupiać się dalej I wrabiać Edka jak zobaczy, że zdarto mu ogłoszenie, wywiesi drugie, albo zacznie telefonować. Sam mówiłeś. Będzie straszył, będzie grał na nerwach. Jedyna rada to szybko się upewnić, czy to rzeczywiście tylko piz i nie grozi nam żadna bomba, czy też mamy do czynienia z prawdziwym zbrodniarzem. Nawet gdyby było tylko pół procenta niepewności, trzeba sprawdzić, przekonać się. Tu jednak może chodzić o życie. Zbyt duża stawka. Syfon jęknął. Jak sprawdzisz, chłopie, ty, biedny uczeń, nie masz nawet dostępu do wszystkich pomieszczeń, do szaf, schowków, szuflad. To beznadziejne. Może nie trzeba będzie wszędzie wtykać nosa, powiedziałem zamyślony. Może wystarczy tylko nadstawić ucho? Ucho? O czym ty myślisz? O tym. Wskazałem na kartkę, którą Syfon wciąż trzymał w dłoni. Przeczytaj jeszcze raz, co napisał łagodny terrorysta. No, on napisał o godzinie 11:00 wybuchnie bomba. Nie wierzycie? Ona jest już nastawiona. Wystarczy uważnie posłuchać. Tak napisał. No właśnie, uważnie posłuchać, zaakcentowałem. Syfon umilkł na moment i śmiesznie zamrugał oczami. Myślisz, że to jest bomba? Zegarowa? Tak myślę. I słychać jak tykocze? To znaczy chciałem powiedzieć tyka? No właśnie. Jeśli terrorysta nie skłamał, odnajdziemy ją po tykocie. To kapitalna wskazówka. Chcieliśmy od razu obiec całą szkołę i nasłuchiwać tykotania, ale zajęczał dzwonek i do sali wtoczyła się gromada uczniów, a za nią gruba pani Górska od geografii. Musieliśmy poszukiwania odłożyć do następnej przerwy. Najpierw oczywiście zajrzeliśmy do pokoju nauczycielskiego, rozumując słusznie, że jeśli łagodny terrorysta chciał postraszyć Gogów, to na pewno umieścił bombę w ich pomieszczeniu. Ale w pokoju nauczycielskim panowała cisza. Tylko pani Olkuszowa rozmawiała półgłosem z panem Pileckim od WF-u i parę much brzęczało na szybie. Żadnych innych odgłosów, ani stukania, ani tykotania, Nic. A jednak odniosłem wrażenie, że coś się tu zmieniło. Czegoś mi brak. Ale czego? Wszystko było przecież na swoim miejscu. Pelargonie na parapecie, globus na stole w kącie, gąsior z jabłuczaną pulpą na szafie. Pognaliśmy dalej. Zwiedziliśmy poszczególne pracownie i salę lekcyjne, również bez rezultatu. Na tylko tanie. Natrafiliśmy dopiero w raczej niespodziewanym miejscu, a mianowicie w bufecie szkolnym na dole, gdy zziajani i zmęczeni bezowocnymi poszukiwaniami chcieliśmy się napić pomarańczowej fanty. Po chwili bacznego nasłuchiwania stwierdziliśmy, że odgłos... Podobny do bomby zegarowej, wydobywa się jakby z fartucha pani Teofili, kierowniczki bufetu, a dokładnie z jej wypchanej kieszeni. Właśnie zastanawialiśmy się, jak skłonić niewiastę do poddania się badaniom antyterrorystycznym i pokazania zawartości kieszeni, gdy nagle w pewnej chwili zniknęła na zapleczu, lecz podejrzane tylko tanie dziwo ani nie ustało, ani się nie zmniejszyło, a my ze zdumieniem odkryliśmy, że dochodzi ono od pana Gargula, od historii. Siedział za ladą w głębi bufetu, zasłonięty aż do tej pory przez panią Teofilę i ze zbolałą miną połykał białe i żółte pastylki, popijając wodą. Było ogólnie wiadome, że starszy pan źle znosi szkołę i już zwykle po pierwszej lekcji zaczyna boleć go głowa. – On to musi mieć w torbie – szepnął syfon, natężając ucho. – Zobacz. Spojrzałem leżała na skrzynce z mazowszanką. Był to płócienny worek na długim pasku, coś w rodzaju dużego chlebaka lub, jak niektórzy mówili, sakwy żebraczej. Stary nauczyciel nigdy się z nią nie rozstawał. Ta, nie mogło być żadnej wątpliwości. To w niej znajdowało się źródło tego swoistego, przerażającego dźwięku. Nie mogliśmy opanować wzburzenia – Pan Gargul był powszechnie lubianym, choć trochę przygłuchym i nieporadnym gogiem i wsadzenie właśnie jemu bomby do chlebaka uznaliśmy za szczególnie obrzydliwy pomysł. Natychmiast odbyliśmy krótką, choć gwałtowną dyskusję w owym pustym załuku korytarza pod żardinierą z dracenami i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy działać bardzo ostrożnie i dyskretnie. Byłoby zupełnie fatalnie, gdyby ta brzydka sprawa wyszła poza naszą szkołę. Rzecz w tym, że rywalizowaliśmy z naszymi odwiecznymi przeciwnikami, z uczniami z Budy Baleja na polu dobrych obyczajów i kulturalnego zachowania. Zwycięska szkoła miała od bogatego sponsora dostać ćwierć miliarda dotacji na kolonie zimowe i letnie oraz na obóz wędrowny w Beskidach. A taka afera z bombą z pewnością przekreśliłaby nasze szanse. Utrzymać w tajemnicy tej hecy nie dałoby się z wielu względów. My osobiście byliśmy pewni, że balejczycy mają u nas swoich agentów i wtyczki nawet w pokoju nauczycielskim.